Wibracja 14. Realizuj swoje pasje. Możliwość istnienia na Ziemi pozwala nam czuć się błogosławionymi, ponieważ dookoła nas krąży tak wiele możliwości pozwalających nam na naukę i rozwój. Pięknem tego świata jest fakt, iż nie jesteśmy jednakowi i każdy z nas ma swoje własne zainteresowania. Wszyscy mamy też swoje pasje. Pasja to naturalna energia, która przepływa przez każdego z nas. Pomaga nam wyrażać to, kim prawdziwie jesteśmy, oraz dzielić z innymi nasze dary, talenty i kreatywność. Nasza pasja może być związana z karierą lub hobby. Jak zapewne pamiętasz, ja uwielbiam jogę i snowboard. Obie czynności dodają mi otuchy i napawają mnie niesamowitą radością. Kiedy czuję taką ekscytację i spełnienie, całe poczucie braku lub ograniczenia opuszcza mój umysł. Czuję wsparcie i dostatek. Nasza najprawdziwsza postać, nasza dusza, zawsze jest tam, gdzie znajduje się wsparcie, dobrobyt i spełnienie. Kiedy robimy to, co kochamy, sprawiamy, że poczucie dobrobytu przesuwa się w naszym ciele i umyśle i doświadczamy go na poziomie fizycznym. Jaką masz pasję? Co lubisz robić? Kiedy świadomie zdecydujesz się na to, co kochasz, Wyrazisz siebie w pełni i zjednoczysz się ze swoją duszą. Twoja pasja również prosperuje. Gdy zapomniesz o zadaniach uchodzących wśród społeczeństwa za właściwe i skupisz się na tym, co podpowiada ci instynkt, wszystkie ograniczenia twojego umysłu stopnieją. Będąc w miejscu przepełnionym miłością i głęboką ekscytacją, unosisz swoje wibracje na bardzo wysoki poziom. Łączysz się wtedy z wszelką możliwością oraz dostrajasz do częstotliwości, która daje ci nieograniczone wsparcie i potencjał. Uwierz, że możesz wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu. Czas przejść do działania. Kiedy pulsuje w tobie pasja, wkraczasz w serce wszechświata i żyjesz tak, jak kochasz. Wibracja na dziś. Dzisiaj zachęcam cię, abyś poświęcił chwilę, Dosłownie 10 minut na to, co kochasz. Jeżeli to niemożliwe, przynajmniej o tym pomyśl. Ważne, żeby obie czynności wykonać bez presji i oczekiwań. Wybierz coś, co nie jest związane z twoją pracą zawodową. Podczas wykonywania tego zadania, wczuj się w ekscytację. Ciesz się każdym momentem i głęboko oddychaj. Następnie, jeżeli masz cel lub marzenie, aby ukazać coś w swoim życiu, uchwyć się tych myśli i wypowiedz następującą intencję. Wspaniale jest robić to, co kocham. Kiedy doświadczam pasji w życiu, jestem wolny i nieograniczony. Moja pasja to rodaj dobrobytu. Wspaniale jest nieustannie rozkwitać. Wkraczam we wszelkie możliwości, które mnie otaczają. To wspaniałe uczucie móc na co dzień doświadczać tego, co kocham tak zatem jest. Podziel się wibracją, doświadczanie moich pasji jest doświadczaniem dobrobytu.